Dobra, ok. Na kolor. I od razu skoczymy do, do jeziora. Tak. Ale... No może właśnie tym razem przełamiemy tą złą pasę i, i dlatego właśnie na, na przekór wszystkiemu nagramy część drugą tak jest To byłoby takie Ach, Dobra, nic nie mówię Teraz wracamy co? Wracamy do, do nad jeziora Znaczy nie wracamy, tylko skakujemy w jeziora Skakujemy w motorówkę W szuwary I w piękną okolicę. Gdzieś tam w Mamazurach Zdaje się Tak jest Piękną, lśniącą, milicyjną motorówkę którą pływała Zuzanna Janin, czyli kiedyś Antoszkiewicz, nawet, czy jakaś zmieniła nazwisko, nieważne. W każdym razie chodzi o Majkę Skowron i jej szaleństwa. Wtedy, wówczas, A dzisiaj już. No, znam jednego. Tak, no, tam. Z... nie, Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. On ten z rodziny Beate tam dalekiej. Jest dwóch braci, Ariel i Omo. Także nie, z tym Omo to żartowałem. W każdym razie taki żarcik. W każdym razie, razie 15-letnia wtedy Zuzanna Janin, czyli z Majka Skowron, zagrała, to był serial, tak? Dokładnie nie wiem odcinku, ja tu tylko, tylko jedną ciekawostka. może resztę to powiesz. Zuzanna Janin, Janin dzisiaj jest artystką, performerką taką bardziej, dosyć dziwną. Oglądała się rzeźby i obrazy, tak? grafiki. No ja widzę, jak on, ona kręci jakieś filmy krótkie, yy, rzeźbi z jakichś tam drutów, tak dalej, tak dalej, gipsu. Um, no wszystko, wszystko. Czyli po prostu artystka przez duże A. No ale niestety... Dokładnie, dokładnie. Yy, najbardziej spektakularny projekt, to miał miejsce w 2003 roku, zatytułowany Widziałam swoją śmierć. Eee, bardzo, bardzo kontrowersyjny, dlatego, że ona upozorowała własną śmierć. Mało tego, <laughs> o, wiedziała tylko o tym, jego o tym jej, jej najbliższa rodzina, a wszyscy jej znajomi myśleli naprawdę, że umarła. Mało tego, zrobiła swój własny pogrzeb na Powązkach. Hardkorówka. Nekrologi w gazetach wydrukowała. <laughs> No, i tutaj jest napisane, że nic dziwnego, że wszyscy poczuli się oszukani i odkryli, że, że, że Zuzanna żyje. No i troszeczkę ludzi, troszeczkę ludzi się od niej odwróciło. On dziś prowadzi galerię Lokal 30, podajesz, się chyba w Warszawie. Tego to już, tego, tego już. A odwiedza. Powiem ci, żebyś nie poznał jej, bo tutaj w wieku 15 lat taka pulchna, pulchna dziewoja, a tutaj z tego co widzę, jest współczesne zdjęcie to jest bardzo, bardzo taka szczupła, taki szczypior chudy. No, była, była. Jeszcze takie dziecięce, dziecięce jeszcze takie e, rysy. Tak. Tak naprawdę mówiąc, ja, ja, ja w ogóle bardzo, bardzo szczątkowo pamiętam ten serial. Chyba, chyba dlatego, że za małą motorówkę pokazywali. I za mało ją My po prostu byliśmy jeszcze troszeczkę za młodzi, bo to był tak naprawdę film o takiej wczesnej miłości, i tak dalej, tak dalej. Myśmy chcieli, wiesz, tak, przygody, jakieś kurcze duchy, i tak dalej. A skoro właśnie jesteśmy już przy tym, przy, tym, przy tym serialu, to może opowiesz o Arielu. Też smutna historia. Możesz ode mnie. Mam wtedy najlepsze jeansy, Wranglery chyba. A to o tym chyba też już mówiliśmy. Chyba też już mówiliśmy. Nie mech, to był taki, taki, taki bardziej gęsty włos, yy, taki skórny. Te. Gęsty włos skórny, dobra, super. Mhm. Dziś już takich seriali nikt nie robi. Wymień mi chociaż jeden. No, masz, może masz rację. O, Przypomniał mi się jeden serial który, który warto byłoby kurde, jakoś namierzyć Rozalka Ola Boga Pamiętasz? Strasznie był znienawidzony przeze mnie Bo puszczali go Zamiast jakiegoś tam filmu Gdzieś tam kiedyś w niedzielę to Był tak dany serial, że Muszę go namierzyć Dobrze, to nie ważne, Nie będziemy mówić o serialach O których nie będziemy mówić Mhm uh -huh. Mhm. Nic z To może wprowadzimy, wprowadzimy czy już wcześniej dawaliśmy? Taki, taki już zwyczaj, że będziemy mówić, że będziemy dawać większość chociaż linków do, do, do materiałów, o których mówimy, żeby. No właśnie, no właśnie. No dobra, dobra, wybijem cię z rytmu. Opowiadaj, opowiadaj. No proszę. Tak jest teraz. To, to, to, to teraz. Mówić, można po prostu. Słuchacze wiedzą i słyszą, jak, jak to jest przygotowywane. Na dwie godziny przed nagraniem. Mniej więcej Dokrętki, Okej, okay, jak to, fachowa ta nomenklatura. Dobra. Dodając napisy, to tak naprawdę podzielili normalny film na pięć, na, na pięć odcinków. No to byłby. No to był, byłyby dwie godziny z hakiem. Nie, nie, nie. Nie. Oglądałem ostatnio, jak rozpętałem drugą moją świątobliwą i nie. Wyglądają jak z, z wosku. Nie wiem. No tak, tak, tak, tak. Ja mówię, że ja, ja mówię, że to był taki yy, łososiowy. No. <słyski> No ja najbardziej pamiętam z tego tak, tak naprawdę całego serialu jak.. Hmm, nie pamiętam właśnie jak, jak on się nazywał. Ani w serialu, ani, ani naprawdę, czyli. Ha, mówisz o tym doktorku, tak? Ten w białym garniturze, tak? Ach, przepraszam, przepraszam. No właśnie. Ale to nie było. Nie, no no tak, przeszłam. Rozmawiamy o, o dziecięcych aktorach. OK. No to, to zapamiętałem. No, bo za, to właśnie chodzi mi o tą scenę dokładnie, o tą, którą, w której on tam ląduje w tym błocie. Tak, tak, tak, tak, tak. duble... table. Mm-hmm. Mhm Skoczyła do wody była super babcia a to, to to, to, no pamięć, że zawsze mi się podobał ten ten samochodzik z pana samochodzi ta wersja ale kiedyś nakręcono w 80-tych latach jakiś pan samochodzik jakiś taki pojedyn, pojedyn, pojedynczy, pojedynczy ten wyprysk to po prostu jak ja zobaczyłem ten samochód to. Kto wymyślił, kto? Akadia Pana Kleja. Ale to się wszystko kupy nie trzymało. To widać, bo że to jest, wiesz, wszystko na, na tak zwaną kurczę, taśmę klejącą i. Od którego? Oj, nie wiem. A tak, oczywiście! Ale faktycznie z takimi okrągłymi światłami wielkimi, taki, ja wiem, wiem, wiem, wiem, wyspa złoczyńców. Tak jest. Jan Machulski zabierał, pamiętam scenę, jaką, jakąś taką laskę zabrał po drodze, gdzieś tam eee, jechał sobie takim od, odkrytym. <głosy> jakąś tam kobietę. Tak, tak, tak, tak, tak. Zgadza się, zgadza. No dobra, to chyba, to chyba mi się wydaje, że już mówimy prawie 50 minut. Kupa, kupa yy, Tak, ale zapominasz jeszcze Arek, że będą wstawki widźwiękowe, Więc to będzie prawie godzina już Okej, okay, okej okay. no. Dziewczyna i chłopak Tak jest robi inni chyba. Znak orła, tak. A jeszcze jak aktorzy z pustyni w puszczy, tam jakieś takie, takie filmy. Dokładnie. Wszędzie jest to samo. Kopiuj wklej. Uh -huh. Tylko fora. Fora i jakieś pojedyncze wypowiedzi to, to, to, to może być jeżeli w nas znajdzie się ktoś, kto ma jakieś tam wspomnienia, to może być to naprawdę fajne. Uh, Okej, okay, dobra. No to tyle w części, części oficjalnej. <laughs> musicie, musicie wybaczyć nam państwo Hmm. Czas na kwas Czas na kwas, witam Was Co w dzisiejszym czasie na kwas? A mnie boli dupa, bo mam krzesło za 37 zł z plastiku Poza, poza tym od ostatniego od, od, od odcinka niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o technikalia. Mam ten sam komputer, ten sam mikrofon. Wszystko to samo, tylko biurko mam inne. No i jestem o jakieś tysiąc kilometrów dalej. Tak, tak. Polska, Warszawa i mam, mam nadzieję, że w tej Polsce już zostanę do końca życia. Tak jest, na wspólnej... No to co, może pokrótce powiem, co się z nami działo. Nie, no nie. Popiołek. Tak. Popiołek na dole mieszka. Monitoring prowadzi. Co? No właśnie, ale. Ale nasi, nasi słuchacze, których my nie znamy, jest po prostu słuchacze anonimowi, tak zwani, bo tacy też są. To, to znaczy, ile nas osób słucha? No, tam trochę ponad 50, tak? No to wyobraź sobie, że. No, no to jest 600 osób nas słucha. No, to na, dajmy na to, no dobra, 120 osób, tak? No. No to a ilu znasz osobiście z 15. No, to, to, to dla tych to tlej całej reszty. Ile? 85. No właśnie. Ale Arek, ale, ale, ale, podejrzewam, że ten odcinek zostanie przesłuchany za jakieś 3-4 miesiące, jak ktoś sobie przypomni o nas i mówi: A, Wajder, może, może coś jest. Chyba. Oh, zapomniałem o czymś takim jak RSS. Jezus, ja nie pamiętam jak to się już robiło. Nie wiem, czy to wszystko będzie działać, czy tam strona się kurde nie zastała, czy, czy to jest jakoś. Czy, czy to się nie rozpadnie. będziemy to kasować, bo nie, nie, nie, na razie nie zakładamy tego, tej, tej, tej, tej takiej blokady. Nie. A to czego nas w katalogu polskich podcastów? I, I bardzo dobrze, no i kurwa... Przepraszam za przekleństwo, kurde, chciałem, chciałem powiedzieć kurde. Yy, tak, wszyscy są równi. Ornok, ornok. No ale to tam, ja nie lubię chyba. Czy ja aż nie pamiętam, czy ja przeklinałem. Chyba przeklinaliśmy. Coś tam było. Ja w ogóle nie, nie mogę nie mogę słuchać siebie ogólnie, ale w ogóle jak ostatnio słuchałem odcinki retoradio, i to nie jest jakieś tam kokieteria czy coś, naprawdę nie mogę tego słuchać. Nie da rady. Nie da rady. Ja nie wiem właśnie, co, co ty widzisz fajnego, a właśnie szczególnie w ostatnim odcinku, którego nie dosłuchałem do końca, po prostu nie mogłem. Mówię, Boże... Nie wiem, może za bardzo. Oj, Franek, Franek, Franek z obu płacze. No, tyle miesięcy. Tak jest, Franek płacze, bo choruje ostatnio. Kilka dni już chory jest i co godzinę mniej więcej budzi się w nocy i płacze. Także mamy ciężkie, ciężkie noce. No. Mhm. Myślisz, myślisz, że tak zrobimy, że po prostu damy na stronę i, i cicho sza? No dobra, na mnie się nie spieszy, jak już... Okej, okay, dajemy sobie tydzień. Bardzo dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Tam będzie cały bajzel. Został tyle się w sumie, sumie, sumie troszeczkę się wyderzyło, Trochę bym jeszcze tak naprawdę i temat no dokładnie o, jak. to nie jedne i to nie raz nie dwa nie pięć nie dziesięć co, co by to opowiadać no po prostu możesz możesz tak szybko powiemy tak mhm łączy, ale bardziej się dzieli niestety. Eto. Pozdrowienia dla wszystkich podcasterów. Ja tam na szczęście nie mam czasu na takie rzeczy, jak, jak, jak jakieś wojny i tak dalej. nie mam czasu eee, i dlatego może dzięki temu. <laughs> włożyć kija w mrowisko. No dobra. No dobra, to co, co, co u nas? No co, ja mieszkam w Polsce, nie mieszkam już w Anglii. Mieszkam i pracuję w Polsce z żoną i z Frankiem, który ma się dobrze odpukać i sobie rośnie. Bo z tego, co wiem, tak, o Franku już mówiłem w wcześniejszych podcastach, także zaczyna już Frank sobie coś tam gadać, gadać. Jak już zacznie gadać, to zrobię wywiad i będzie fajnie. Wiesz, że już kurde prawie jestem rok w Polsce? Ja pierdziel. O. Pod koniec lutego już wiedziałem, że wyjeżdżam. Marzec, no jakoś koniec lutego, początek marca. Jakoś tak. no, no. Co ty już? 10 miechów prawie. Czas leci, niestety. Czas ucieka. Co? Idzie wiosna. No, jest. jest. Jest, jest coś, byłem pewien, że w czasie na kwas coś tam pogadamy, że, że, że, że, że tematów będzie kurczę, bez liku, a to jakoś tak nie idzie. Chyba sami się zaskoczyliśmy tym tematem, bez, tym czasem na kwas. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Dziękujemy za wszystkie komentarze i ten nie będziemy może długo nawijać skoro, skoro ten skoro nie mamy za bardzo nic powiedzenia po prostu nie przygotowaliśmy się czy musimy mamy nauczkę na przyszły raz że musimy po prostu wiedzieć żeby chociaż mniej więcej narzucić sobie o czym będziemy rozmawiać żeby nie było takich właśnie przerw jakichś takich pust, pustej gadki My się wydaje, że chyba wystarczy na jak na odcinek po cztere, tam 12 nie 14 miesięcznej przerwie czy tam 16. Chyba nie wypadło tak źle. Nie przedłużajmy tego na siłę, bo, bo może być tylko gorzej. Ja obiecuję, jak w każdym odcinku, że do przyszłego odcinka przygotuję się bardziej. Nic nie obiecujemy. Może Ty coś jeszcze opowiesz, co u Ciebie się zdarzyło, albo co się zdarzy niedługo. O, też jeszcze na szybciutko. Właśnie. No i będziemy przede wszystkim Marek wcześniej nagrywać, bo już dochodzi W pół do pierwszej a to... No widzisz A widzisz, a widzisz Teraz już kurczę mamy tą różnicę i ja już nie czuję się tak, wiesz, starość, nie radość, już za oszustje trzeba wstać, czyli, wiesz, troszeczkę mnie ten zegar tutaj tak denerwuje, więc ja bym proponował, żebyśmy przełożyli sobie na godzinę nagrywania, ale to no, słuchacz nie interesuje, to są nasze sprawy. Może Ty powiesz tylko tak szybciutko, co tam u Ciebie słychać, co się tam niedługo wydarzy, czy może lepiej coś o tym nie mówić. Właśnie, prężnie. No. Sporo tego masz, sporo tego masz. Się rozrosło, a wiesz, takie, jest takie przysłowie, jak to jest na tych srokach, co tam, coś tam na ogon. Yy, raczej yy, z naszej strony możemy powiedzieć, tylko że raczej yy, czasu na kwas, czyli oddzielnego podcastu, nie będziemy nagrywać. Strona niech sobie jest, ale. ale... No raczej chyba nie wypełni, ale niech sobie jest strona, mi się podoba, ładna jest. Stronę chyba retoradę też trzeba troszeczkę odświeżyć, a już dobra, nie będę się wadał w tym temacie, bo wiem, o co chodzi. Trochę za cicho chyba mówię, za bardzo szeptam, bo już tutaj staram się naprawdę uważać na ten. Problem jest ten sam, co zawsze, czyli za ścianą śpi rodzina, której obudzić się nie chciałbym. Tam coś zamotałem się. Dobra, to co? Dziękujemy serdecznie za, za wysłuchanie, cierpliwy. Yy, odcinka numer dwadzieścia pięć. Zapraszamy do następnego. Tak, tak. Tak, tak, tak. I to jest, i to jest jakieś wyjście, żeby, żeby, żeby, żeby robić, żeby te drugie części wychodziły nam. Tak jest. A tematów jest jeszcze sporo, prawda? Do obgadania. To było Retro Radio, odcinek 25. Oraz Adam. Już nie pamiętam, jak się żegnaliśmy zawsze. Coś śmiesznego było na koniec chyba z filmów, tak? Z filmu coś puścimy chyba. O, tak to było. Do usłyszenia.